Oczywiście Adolf Gliński był delegatem rządu na ziemię Wcielone do Rzeszy i właśnie 8 lipca 1942 roku został rozstrzelany gdzieś pod poznańskich lasach. A więc szukamy nadal nazwisk więźniów, czekamy na kontakty z rodzinami. Właściwie muszę powiedzieć, że od ostatniego, w ostatnim czasie nie ma tygodnia, żeby jedna czy dwie osoby do nas nie zadzwoniły, nie przyszły do nas, nie wysłały maila z prośbą o pomoc w odnalezieniu śladów po po swoim bliskim, albo przynoszą informacje o tym swoim bliskim. A czasami przynoszą i pamiątki, grypsy, e, karty pocztowe, które z tego obozu czasami Niemcy pozwalali wysyłać. I na to wszystko czekamy. Jeśli państwo możecie, to przejrzyjcie swoje archiwa. Czasami to jest też tajemnica dla rodziny, że ktoś tam był w forcie siódmym uwięziony. No i was, drodzy słuchacze, również do tego zachęcam. No jak ja to lubię powtarzać, czas antenowy niestety nie jest z gumy, więc chociaż moglibyśmy tutaj siedzieć i siedzieć i słuchać historii, które pan opowiada, no to niestety czas z audycji się kończy, ale może kiedyś się jeszcze usłyszymy. A na dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że do usłyszenia był ze mną pan Jacek Kaczmarek z Muzeum Matrylologii Wielkopolan. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja Portret Sprawcy Usłysz Kryminalne historie Historia. W niedzielę o 12.30 Tylko W radioafera. Przepraszam, co to za tramwaj? To są tram! Kiedy?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 W niedzielę o dziewiętnastym na podróż do bliskich nam krajów. Audycja. Alternatywne rambory. Aferzasta lista przebojów radia afera. 25 utworów, które wybierasz ty.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 Dzisiaj w Zaczytanych w kulturze będziemy sobie rozmawiać o Ani Erno, a mianowicie o jej najnowszym zbiorze tekstów, esejów pod tytułem Powroty. Myślę, że opowieść o Ani Erno będzie na pewno ciekawa i będzie też oscylowała wokół różnych tematów tak naprawdę, dlatego, że mówiąc właściwie o esejach, czy mówiąc o tego typu literaturze, czy takim właściwie chyba bardzo ciekawym właśnie zamyśle przede wszystkim na to, jak pisać teksty literackie, na to, jak opowiadać z jednej strony swoje własne autobiograficzne doświadczenie, ale z drugiej strony wpleść w tym mimo wszystko jakiś taki pokoleniowy afekt, pokoleniowy afekt w tym sensie, w którym myślę, że Annie Erno oddaje w jakiś taki niezwykły Sposób to, jak, jakie odczucia czy jakie emocje są w danej generacji, w danej grupie właściwie wiekowej. Yy, I wydaje mi się, że łączy gdzieś to takie doświadczenie jednostkowe z takim doświadczeniem wspólnotowym i szuka, jak, i pewnie ta autorka szuka jakichś takich powiązań, splotów, które można tutaj bardzo łatwo zawrzeć w tym. Myślę więc, że to jest znaczące i jeżeli właściwie też um, mowa tutaj będzie o y, tej... Y, i tych różnego rodzaju też filozoficznych rozważaniach na temat być może właśnie powrotów. Będę również posiłkowała się tekstem krytycznym Magdaleny Rewerendy Powroty do przeszłości, który jest w czasie kultury i możecie go sobie też przeczytać online. Myślę, że on również jest bardzo ciekawy i daje taką wizję tego, jak można czytać Ani Erno. Więc również sobie będziemy gdzieś do tego tutaj nawiązywać. Poruszymy różnorodne kwestie, tak naprawdę, bo będzie tutaj zarówno o inicjacji, trochę o młodości, o wstydzie, o pamięci, o miejscu, o pisaniu i o tym, czym właściwie jest też ta pamięć. Będę chciał wam przeczytać kilka fragmentów, tekstów, abyście też w ten sposób być może lepiej zapoznali się z piórem Erno, abyście też zauważyli tę strukturę języka, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawe w momencie, w którym myślimy sobie o ani Erno. I oczywiście tutaj jest bardzo, bardzo ważna kwestia Tłumaczenie, no bo oczywiście gdyby nie tłumaczenie, no to trudno byłoby właściwie czytać tę opowieść. Tłumaczką jest Anastazja Dwulit, więc myślę, że to również warte jest tutaj podkreślenia przy literaturze zagranicznej. Jeżeli chodzi właściwie, może tak na samym początku, o samą postać Ani Ernau. To być może zaczniemy sobie od tego, że jest to właściwie autorka, która zyskała jakąś taką większą popularność i której teksty właściwie zostały tłumaczone w Polsce po wygraniu Nagrody Literackiej Nobla. I myślę, że to jest akurat dość szczególne dla wielu autorów, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przyswoić dzisiaj w tym współczesnym świecie tak wiele literatury, tak wiele pozycji. Trudno nam jest, nawet jeżeli ktoś jest krytykiem literackim, nawet jeżeli ktoś zajmuje się zawodowo literaturą, to, aby właściwie poznać gdzieś wszystkich takich najważniejszych twórców polskiej, czyli tej rodzimej tutaj literatury. Więc spojrzenie na literaturę powszechną, tę literaturę europejską, a co dopiero później jeszcze oczywiście na literaturę światową, choć tutaj mamy mowę o francuskiej autorce. Myślę, że jest trudne, więc w tym momencie oczywiście Ani Erno zagościła u nas i bardzo, bardzo dobrze za tą sprawą i szybko zyskała jakieś takie, myślę, że Goronus z fanów. I to zarówno fanów, jeżeli chodzi o literaturę, połączenie jakiegoś takiego stopnia literatury, zainteresowanie tą literaturą z jednej strony akademicką, ale także tą literatur literaturą, którą po prostu czytają zwykli czytelnicy, bo to też można zaobserwować. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo tutaj właśnie to są takie opowieści, które łączą w jakiś sposób... To, o czym już wspomniałam na samym początku, czyli to takie autobiograficzne, szczere doświadczenie autorki, niekiedy wręcz bardzo, bardzo bezpośrednie, takie, którego byśmy się może nie spodziewali, bo to jest trochę taki, um, nie chcę użyć słowa rachunek sumienia, bo akurat może to jest zbyt duże słowo, ale że jest to w jakiś sposób taki... Pamiętnik e, bardzo osobisty, że jest to w jakiś sposób zapis niezwykle e, to utrwalający właściwie e, ten aspekt. Więc e, bardzo trudno będzie tutaj e, często... Że, więc tutaj będą się pojawiały bardzo często bardzo trudne uczucia, bardzo trudne emocje i mnóstwo pytań skonfrontowanych. Też autorka nie waha się ani przez moment, czy nie boi się stwierdzać, że jej uczucie, czy jej emocje i to, co przeżyła, jest też w jakiś sposób kwintesencją tego, co było w społeczeństwie, co było obecne w danym czasie społecznym, co było w jakiś sposób też daną, zakotwiczoną historią w czasie i tu konkretnym czasie, że historię i to, jak właściwie rozwieje się też czy polityka ma na nas silny i ogromny wpływ. I oczywiście to wszystko jest połączone z taką z takim trochę reportażowym stylem. Reportażowym w tym sensie, że mamy tutaj niekiedy taką zdystansowaną narrację? Czyli to jest to chyba takie bardzo ciekawe połączenie, trochę y, wydawałoby się, że niekompatybilne pod tym w tym sensie, że, jakieś, że w jakiś sposób takie niekoherentne y, w momencie, w którym zderzamy coś, co jest chłodne, coś, co jest trochę zdystansowane i daleko od nas w jakimś sensie, ale z jednej strony zbliża się do nas pod względem takim afektywnym, emocjonalnym, uczuciowym, bo tych y, tutaj odczuć jest niezwykle, niezwykle... Dużo. I myślę, że to, co też dla Ani Erno jest e, kluczowe, jest najważniejsze, no to jest ten powrót do przeszłości, bo tego dotyczy niemal każda powieść e, tutaj właśnie Ani Erno i na to też, że zwraca uwagę e, Magdalena Reverenda właśnie, e, czyli że to konkretne wydarzenie z przeszłości e, ma jakiś taki silny wpływ na to, co właściwie jest teraz, co przeżywa ta autorka. I to są takie doświadczenia, które gdzieś y, się z nami zakotwiczają. Tutaj akurat w tym eseju y, myśli się o tym słynnej, słynnej Książce Rolanda Barta o fotografii, czyli studium i punktum, czyli ten jeden punkt, który w nas, który w momencie, gdy zderzamy się z fotografią, coś sprawia, że zatrzymujemy na jakimś konkretnym detalu wzrok. I to sprawia, że zaczynamy dopiero o tym myśleć, że jest już jakiś taki element, e, który z nami zostaje. I który tutaj jest trochę podobnie, ale tak samo właśnie z przeszłością. I czasami to są takie e, codzienne, zwykłe aspekty. Myślę, że codzienność również silnie ważna i istotna dla Ani Erno, dlatego że ona oscyluje wokół tych tematów, które dotyczą zwykłego Człowieka. Ona też opowiada o takim swoim zderzeniu, które spowodowało, że które w jakiś sposób sprawiło, że jest taką, a nie inną osobą, czyli trochę zbudowało jej tożsamość, ale też widzi to w innych osobach. Czyli to nie są takie doświadczenia, które są tylko właśnie dla niej i które są tylko jej, ale o których bardzo łatwo możemy znaleźć coś uniwersalnego, bo to jest między innymi śmierć ojca, to jest dorastanie właściwie jako młodej dziewczyny. Tutaj bardzo często będą się pojawiały kwestie związane właściwie z tym pojęciem, które dzisiaj używamy jako takiej dziewczyńskości. Dziewczyńskości w tym sensie, że dajemy głos dziewczynkom, które właściwie dorastają yy, i oddajemy im w jakiś sposób to, co one mogłyby czy chciałyby przeżyć. Tutaj to jest skonfrontowane oczywiście z tym myśleniem, że o ile bardzo często pojawiały się te utwory mówiące o dojrzewaniu chłopca, to te utwory o dojrzewaniu dziewczynki były zwykle jakoś tak sprowadzane do literatury być może bardziej um, rozrywkowej, że y, były te aspekty, które wprowadzały taki bardzo tradycyjny model widzenia i oczywiście y, na tym tle y, też bardzo... Trudno było mówić o doświadczeniu właściwie kobiecem na takim być może dla historii, na tle tego, co właściwie się wydarzyło w danym konkretnym momencie czasowym, który był też znaczący, że my znamy często historię z perspektywy męskiej, z perspektywy jednak mężczyzny i że to doświadczenie codzienności również jest znaczące tutaj, bo to także jest element świata, to także jest element, który w jakiś sposób konstytuuje naszą filozofię życia i sprawia, że to życie wygląda w taki, a nie określony sposób, tak, a nie inaczej, o czym też pisze oczywiście Jolanta Brachczajna w momencie, w którym czytamy słynny esej Szczeliny Istnienia, do którego również zachęcam, żebyście sięgnęli, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy e, aspekt tutaj, o którym sobie będziemy e, rozmawiać. I oczywiście e, docierając do tej minionej rzeczywistości, E, tutaj pojawiają się być może z jednej strony wspomnienia, ale wydaje mi się, że to, co jest bardzo e, ciekawe i to, co e, w jakiś sposób e, sprawia, e, że to jest niezwykle e, interesujące w tym powrocie, no bo to, to właśnie jest tutaj powrót, e, to jest to pytanie o to, czy Przeszłość, która właściwie się wydarzyło, czy ona na pewno minęła w jakimś stopniu? Co jest trochę tą przyszłością? No bo w momencie, w którym coś już minęło, ale jednak w tej autorce dalej to trwa. W tej autorce to jest i to ją stworzyło. I to jest pytanie trochę o to, czy właściwie my jako ludzie nie jesteśmy złączeni w jakiś taki sposób poplątani trochę czasowo, splątani, że my nie wiemy się po takich spiralach, które sprawiają, że tak wygląda trochę nasze myślenie. I nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale zapewne, jeżeli e, kojarzycie, e, choć czytaliście fragmentami Ulyssesa, to wiecie, że e, Joyce próbował naśladować trochę taką zasadę właśnie myślenia tym, jak człowiek myśli e, i to, jak myśli przebiegają właściwie gdzieś tutaj w umyśle człowieka. No bo nawet teraz, kiedy ja do was mówię, Mówię, to mimo wszystko oczywiście mam tutaj do was w głowie w pamięci daną konkretną rzecz do opowiedzenia i skupiam się na tym, jak najlepiej próbuję to wam opowiedzieć czy w jakiś sposób odwzorować, ale to są też bardzo często mimo wszystko takie opowieści, które w jakiś sposób jednak różnią się i które jednak e, różnią się w moim umyśle, to znaczy wiadomo, że tu chcę opowiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, e, ale potem okazuje się, że jednak chcę opowiedzieć o czymś innym, bo w głowie mam inną myśl, bo w głowie mam już inną rzecz i te myśli się ze sobą w jakiś sposób łączą i wydaje mi się, że to jest takie e, niezwykle interesujące to, jak to przebiega i to, jak trochę to oddać też w narracji, bo ile to jest ta kwestia e, powiązana tutaj z prozą e, czy z może nawet z esejem i z próbą spisania tego w jakiś sposób, ubrania tego w jakieś doświadczenie, o tyle właśnie znamy to już w prozie. I to wydaje mi się, że e, się takie niezwykle ważne czy istotne. Natomiast jeżeli mowa tutaj też o tym powrocie, bo to teraz będzie dla mnie tutaj ważne, to to powrót właściwie będzie e, tak nierozerwialnie wiązał się tutaj ze wstydem też. Bo wydaje mi się, że ani Erno bardzo mocno uwidacznia ten punkt i to spojrzenie na to, że to wstyd właściwie konstytuuje e, i w jakiś sposób wprowadza całą tę autorkę w proces danego myślenia. To znaczy w momencie, w którym się wstydzimy, i tutaj też wydaje mi się, że pada taki niezwykle trafny w ogóle cytat, to znaczy, że wstyd jest tylko powtarzaniem i gromadzeniem. Wydaje mi się to w jakiś sposób tak um, niezwykle... Ciekawy, dlatego że właśnie ten wstyd, który się w nas powtarza i gromadzi, bo to są jakieś takie wydarzenia, które były w naszym życiu, ale które e, ciągle gdzieś z nami rezonują, ciągle z nami są, chcielibyśmy się ich pozbyć i gromadzimy jeszcze więcej wydarzeń, z tego względu, że nie wstydzimy się raz. Wstyd nie następuje tylko w momencie, w którym jesteśmy. Wstyd następuje dużo silniej. Później, w momencie, w którym jesteśmy już sami ze sobą, opadając nas emocje, myślimy, jak my się zachowaliśmy i co my zrobiliśmy. Ale u Ani Arno wstyd występuje jeszcze na jednej zasadzie. To jest wstyd związany z klasowością. To jest wstyd związany z takim e, uwarunkowaniem społecznym w danej klasie. Ani Arno mówi o sytuacji, w której dorastała w biednych dzielnicy, w której mimo wszystko nie wychowała się w w domu um, związanym z akademią, z wyższym wykształceniem, z dużym miastem. Więc w momencie, w którym ona była taką jedną właściwie z pierwszych osób, która tego dostępowała, um, na niej spoczywało bardzo, bardzo dużo trudności, bo to jest ta pierwsza osoba, która przechodzi jakąś formę zerwania z dotychczasowym modelem tego, jak wygląda dana rodzina, przełamuje schemat i idzie swoją własną ścieżką. I trochę w tym wszystkim nie ma wtedy drugiej osoby, która może doradzić, która może powiedzieć, która może ostrzec, że te wszystkie doświadczenia są na tyle gdzieś indywidualny i opatrzone też takim wstydem, z tego powodu, że ten wstyd towarzyszy też z tego powodu, w jakim miejscu my się urodziliśmy i w jakim miejscu dorastaliśmy, kim byliśmy, bo w momencie, w którym nagle przychodzi moment, gdy ktoś jest wśród bogatszych, poważonych ludzi, ale wcześniej doświadczał jedynie właściwie biedy, nie będzie wiedział do końca, jak się zachować w pewnych uwarunkowaniach, w pewnych zachowaniach. Będzie się wstydził tego, jak wygląda, tego właściwie, że w momencie, w którym padnie pytanie, kim są twoje rodzice, a z jakiej rodziny pochodzisz, a z jakiej rodziny jesteś, gdzie to są takie podstawowe pytania, to cała osoba nosi w sobie jakiś taki wstyd, bo to są takie rzeczy, które się powtarzają na co dzień i w których trzeba wymyślić sobie własną narrację, własną historię na ten temat, ale też to są takie aspekty, które dotykają Ernona er... er... er na tyle silnie na tyle gdzieś mocno, że ona właśnie z tego powodu ma pewnie w sobie jakąś taką być może trochę obsesję yy, spoglądania w tę rzeczywistość i opisywanie jakiegoś takiego rozpaczliwego momentu, w którym była i w którym to jej życie przeżywało takie stany graniczne, bo te stany graniczne właśnie ją e, w jakiś sposób utworzyły ją jako osobę i że nadały jej życiu określony kształt, nadały jej jakiś taki sens. Ale to także będzie się związało oczywiście z taką pracą pamięci i tym w ogóle, jak funkcjonuje tutaj pamięć, ale też e, te, te reminiscencje e, bardzo silnie mi się kojarzyło już z takim myśleniem, czy momentem nieco traumatycznym. To znaczy, zastanawiałam się na ile to jej dzieciństwo, na ile to jej doświadczenie właściwie z takich lat y, młodszych, wcześniejszych, nie jest w jakimś stopniu czymś traumatycznym, nie jest czymś, co ją ukształtowało, ale w tym trochę niepożądanym, wydaje mi się, że sensie. I nie mogę trochę pozbyć się takiego wyrażenia, że to mimo wszystko doświadczenie przemocy, które trochę było społecznie um, unormowane i które było społecznie akceptowane, z jednej strony trochę akceptowane, trochę też przemilczane oczywiście, ale no, trzeba zwrócić uwagę, że czasy historyczne były inne i te uwarunkowania... Pełnie po innej stronie. Ale też kojarzyło mi się to bardzo mocno z tymi powieściami Eleny Ferrante, które akurat opisują tutaj włoski, włoską um, historię i włoskie przestrzeni, Nie poruszamy się tutaj po Francji. Ale e, tutaj są równie podobnie z, w jakiś sposób zainteresowania właściwie tą e, rzeczywistością i ta przeszłość staje się w tym sensie bardziej um, tą narratorką, bardziej, um, bardziej tą bohaterką e, niż teraźniejszość. To ona jest sobie kłana w tę przeszłość, ona jest nią i ta obsesja jej towarzyszy na tyle, że ona bez niej nie byłaby w stanie sobie poradzić. To w jakim stopniu też tworzy taki trochę nowy czas, nowe splątanie i to trochę może się Wam kojarzyć pewnie z romantyzmem, z tym myśleniem na temat tego, jak wyglądało E, tworzeniu swojego z jednej strony a, własnego mitu, e, jakiejś legendy, historii danego miejsca, danej pamięci, ale tutaj oczywiście ten wymiar doświadczenia e, kobiecego e, jest znaczący i wydaje mi się, że również jest e, ciekawy. Ale także możemy się zastanowić tutaj nad przestrzenią, bo jesteśmy ulokowani właśnie w konkretnych miejscach. I w momencie, w którym ktoś zapewne był we Francji i odwiedzał sobie te miejsca, to mógłby powiedzieć trochę więcej na ten temat. Natomiast ja bym chciała się skupić na tym aspekcie filozoficznym, bo to jest tutaj ciekawe. To znaczy e, sama autorka pisze, że pamięć miejsc jest niczym palimpsesty że pamiętamy te miejsca, ale nakładamy na nie różnego rodzaju doświadczenia. To znaczy zupełnie inaczej odbieramy dane miejsce w momencie, w którym jesteśmy dzieckiem, w momencie, w którym tam mieszkamy, w momencie, w którym już się wyprowadziliśmy, w momencie, w którym jesteśmy na studiach, w momencie, w którym czytamy nawet daną lekturę oczywiście, w momencie, w którym jesteśmy starszymi ludźmi. Trochę patrzymy i zastanawiamy się nad tą historią i nad tym, czy być może... Coś już tutaj było zapisane, że dlaczego właściwie to, a nie inne miejsce. Czy to jest kwestia tylko przypadku, czy może jest jednak kwestia jakiegoś takiego dodatkowego przeznaczenia. Ale także um, to tutaj, w tym konkretnym miejscu zarysowuje się um, to takie myślenie o tym, co ją co ją jako bohaterkę ukształtowało I że często są to takie bezimienne miejsca, które już nie pamięta, ale których gdzieś były. I że takie fragmenty jedynie, które się pojawiają w jej głowie, ale to one są w jakiś sposób ważne i że to one jeszcze sprawiają, że jest tym, kim jest. E, tutaj oczywiście też budzi się bardzo, bardzo ważne uczucie i takie doświadczenie inicjacji, przeżywania z jednej strony trochę młodości na nowo, ale też cofnięcie się do tych czasów i założenia tego, jak właściwie wyglądała ta rzeczywistość. Tutaj jest silny ten trochę taki aspekt feministyczny, to znaczy jest mówienie oczywiście o macierzyństwie, o dzieciach, o tym, że ktoś może nie chcieć mieć dzieci. Tutaj także są proszane ważne i trudne tematy społeczne, i także kwestia aborcji, czy kwestia chociażby myślenia właściwie o kobiecie. Tutaj jest silny sprzeciw trochę wobec psychoanalizy i o tym ciągłym myśleniu trochę o Freudzie i o kobiecie, która jest tylko jakimś takim kimś przy mężczyźnie, że ona jedynie stanowi kimś i że zazdrości i że pragnie tego mężczyznę i że to pragnienie jest dużo silniej męskie właśnie niż żeńskie. Więc to już trochę nadanie takiego głosu, którego wcześniej nie było, danie swojej osobistej perspektywy, ale ta perspektywa wyrasta też, też z takiego właśnie przeświadczenia, że to nie jest tylko i wyłącznie moje uczucie. To jest też uczucie, które towarzyszyło wielu, wielu kobietom w tamtym momencie. Kobietom, które dzisiaj piszą, które są matkami, które być może tymi matkami zdecydowały się, że jednak nie będą. Więc e, ani Erno w jakiś sposób zanurza się w tej przeszłości, aby też oddać e, z jednej strony tutaj ten głos i jakąś taką pamięć o tych, który, o których już być może nie pamiętamy, o tych takich drobnych fragmentach czy szczegółach, których też być może nie moglibyśmy właściwie zapamiętać. Ale tu także jest istotna ta kwestia języka i to, co wydaje mi się najważniejsze już na tak sam koniec mogę wam odpowiedzieć, czyli pisanie. No bo y, Ani ernowy wyrasta z silnego przekonania, że to pisanie pomaga jej sobie poradzić z tą rzeczywistością. I że to pisanie jest jedynym takim elementem, jest jedyną stałą w jej życiu, która pomaga w jakiś sposób uporządkować chaos rzeczywistości, chaos czasowy, chaos właśnie tych myśli, które w niej spoczywają i tych spiętrzeń, które też się nakładają, jeżeli chodzi o tę przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, o ten cały proces, który się w niej zakorzenia. I że to pisanie już jakoś sprawia, że... Um, jest w stanie się zakorzenić. Choć w języku oczywiście też Anierno zauważa pewną kwestię przemocy. Tak jeszcze wspominając o tej kwestii klasowej, która jest ważna dla tej autorki, to zauważa pewien rozdźwięk, czy dychotomię, chociażby między znanym językiem jej z domu, a językiem akademii. I Trochę mam wrażenie, że u Ani Erno zachodzi taka próba złączenia tych, złączenia tych elementów, tego, żeby mimo wszystko dalej w jakiś sposób zachować kwestie tradycji kultury, żeby mimo wszystko zauważać, że pewne elementy wyrastają z pewnych innych elementów oczywiście, ale także wydaje mi się, że To jest o tyle ciekawe Że z drugiej strony też Trochę tutaj jest ten głos Przeciwko takiej przemocy Czy w jakimś stopniu Wykorzystywaniu literatury Tylko przez tych, którzy mieli tę możliwość Literaturę studiować Przez tych tylko, którzy Mimo wszystko mają do tej literatury prawo Przez tych tylko Którzy właściwie o tej Literaturze mogą pisać że e, ani Arno nie używa przy tym e, wielkich, skomplikowanych słów, choć oczywiście e, to jest język niezwykle poetycki. Myślę, że też to właśnie sprawa tłumaczki, e, która e, potrafiła oddać ten styl, e, niezwykle bartne autorki, ale przy tym także to są takie bezpośrednie, często niezwykle trafne, e, i pełne, mimo wszystko, jakiegoś takiego rozważenia, czy myśli, sentencje, słowa, zdania, które skończą na jakąś całość. I to wydaje mi się też niezwykle ważne. Ale ta przeszłość właśnie wciąż jest też w tym e, nienaruszona. Że to, co mimo wszystko stwarza tutaj człowieka e, i że to, co pomaga temu człowiekowi przetrwać, to, że jest ta przeszłość. I jest trochę takie silne wołanie o to, żebyśmy nigdy tej przeszłości nie usuwali, tylko za pomocą pisania pomogli ją zrozumieć lepiej, że ta historia jest nam potrzebna. I to zarówno historia narodu, ale też historia nasz samej, historia, być może naszych uczuć, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, bo to za pomocą tych doświadczeń jesteśmy w stanie też myśleć o sobie, i to są takie afekty, które towarzyszą nam wszystkim, ale które później sprawiają, że w jakiś sposób literatura staje się trochę takim um, aspektem, czy jakąś taką sztuką, w której jesteśmy w stanie znaleźć nasz samych. Trochę pomaga nam z ukształtowaniem naszej własnej tożsamości, sensu, filozofii życia. Bo tak jak Ani Jarno pisała, zasady tego uniwersum mogę sformułować i opisać tylko w czasie teraźniejszym, jak gdyby nie zmieniły się, odkąd ma, miałam 12 lat. Jak gdyby pozostały nienaruszone. Kiedy składam ten wszechświat na nowo, jego spójność i moc wydają mi się porażające. Czyli autorka stwarza, autorka e, dopiero kreuje to, też jak wygląda ta opowieść, ale dzięki temu też ma jakąś spójność, ma jakąś całość swojej konkretnej osoby, swojego konkretnego czasu i to też zapewne pozwala jej w jakiś sposób się zagłębić w tym, co jej, w tym, co czuje. I to wydaje mi się też e, takie cenne zapewne, z tego względu, że literatura jest właśnie pełna takich... Um... Opisów. Ja was bardzo, bardzo głęboko zachęcam do tego, żebyście sięgnęli sobie po Ani Erno i żebyście spróbowali sobie w ogóle z tą formą, bo to są krótkie eseje, to jesteście w stanie przeczytać pewnie w jeden wieczór, a wydaje mi się, że zostanie z wami dużo ciekawych myśli i rozważań na temat was samych, waszych myśli, relacji. I to wydaje mi się niezwykle cenne, w momencie, w którym e, literatura, w momencie, w którym powieści, eseje, wiersze e, pozostawiają z tymi pytaniami. Ja natomiast za dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się, hej, cześć, udanej niedzieli. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką, od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki, to tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo.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 W marcu 2023 roku pierwszym w powojennej Polsce procesie o zabójstwo i kanibalizm zapadł prawomocny już wyrok. 25 lat pozbawienia wolności dla Roberta M. pseudonim... Student Orzeczenie w czerwcu 2024 roku utrzymał Sąd Najwyższy. Tyle, że do zabójstwa i aktu kanibalizmu wcale nie musiało dojść. Śledczych zawiadomił nieznany świadek, podpisując się jako jeden z rzekomych uczestników tej zbrodni. Oryginalna wiadomość jednak zaginęła, a podpisany pod nią autor w chwili jej wysłania od niedawna już nie żyje. Jest jeszcze jeden problem. Nie odnaleziono ciała, ani nawet nie ustalono tożsamości ofiary. Nie ma też narzędzia zbrodni, ani ustalonego dokładnego czasu zabójstwa. Sprawcy mieli dokonać zabójstwa mężczyzny ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Ograbić zwłoki, a ich części zjeść. Słuchajcie portretu sprawcy. Ja nazywam się Paulina Kurek i zapraszam Was na historię z precedensem przed II wojną światową i bez powojennej Polsce. I zapraszam Was na tę przedziwną sprawę, której jak się zaraz przekonacie nie tylko motyw i efekt zbrodni jest makabryczny, ale też okoliczności i pewne fakty, które się nie zgadzają są intrygujące. Do usłyszenia Piosence. Kolejna wiosna kwitną psy Na autach lepki żółty pył Ciągle mi nie przeszło A już po kościach się roze. Ci rozwiewa włosy. Byłoby dobrze mieć cię do. 23 listopada 2017 roku jeden z szczecińskich Ortali. Jako pierwszy przekazał szczegóły makabrycznej sprawy zabójstwa i kanibalizmu z 2002 roku. Do zbrodni miało dojść na terenie województwa zachodniopomorskiego. W Łasku, blisko Choszczna nad jeziorem Osiek. Według dziennikarzy podczas imprezy czterech znajomych miało pobić przebywającego z nimi mężczyznę. Według dziennikarzy podczas imprezy czterech znajomych miało pobić przebywającego z nimi mężczyznę, który w wyniku tego ataku zmarł. Sprawcy poćwiartowali Denata. Fragmenty ciała upiekli nad ogniskiem i zjedli, a rzeczy, które miał przy sobie, podzielili między siebie. Czterech podejrzanych trafiło do aresztu na trzy miesiące. Groziło im nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Ustalenia śledczych, jak wynikało z późniejszego aktu oskarżenia, były jednak nieco inne niż te poczynione przez dziennikarzy szczecińskiego portalu. Wiele wyjaśniły też reportaże Adama Zadwornego i Moniki Góry. Łasko to wieś oddalona około godzina drogi od Drawska Pomorskiego. Zamieszkiwało ją wówczas nieco ponad 200 mieszkańców. To właśnie do baru Ujuska w Łasku między lipcem a październikiem przyjechali 26-letni spawacz, ojciec czwórki dzieci, Robert M. pseudonim Student, Zbigniew B. pseudonim Bułan, Sylwester B. Rafał O. pseudonim Wnuczek oraz Janusz S. Za kierownicą niebieskiego tarpana siedział Bułan. Pod barem student miał spotkać czterdziestoletniego mężczyznę, z którym był w konflikcie. Prawdopodobnie chodziło o pieniądze. Jego tożsamość pozostaje jednak do dziś nieznana. Student uderzył mężczyznę i wrzucił na pakę samochodu Bułana. Wszyscy ruszyli nad jezioro Osiek. Po drodze student wciąż okładał ofiarę i według śledczych padł na pomysł, by odebrać jej życie. Powiedział o tym Bułanowi. Gdy dotarli do lasu nad jeziorem, student rzucił tylko, wiesz, co masz robić. Na to Zbigniew B. usiadł mężczyźnie na plecach i poderżnął mu gardło, a dalej odciął głowę. Nad jeziorem był też wnuczek. Miał się wszystkiemu sprzeciwić. Ale wtedy student zagroził mu, że jeśli się nie podporządkuje, czeka go podobny los. Po wszystkim sprawcy wycięli pięć kawałków mięsa, upiekli część z nich na ruszcie nad ogniskiem i zjedli, popijając procentami. Poza Robertem M., Zbigniewem B. i Rafałem O., brać w tym udział mieli wspomniani Sylwester B. i Janusz S. Wiedzieli, jak przygotować mięso upolowanego zwierzęcia do Jedzenia, więc mieli się przydać. Ponoć mięsem z pośladków i łód mieli częstować potem znajomych, którzy myśleli, że jedzą królika, ale jeden z nich, nieżyjący już Stanisław, zwrócił uwagę na nietypowy, słodkawy smak mięsa po jego usmażeniu. Pozostałe po jedzeniu szczątki, tułów i głowy wyrzucili do jeziora, na które wypłynęli pontonem. Tych części zwłok nigdy nie odnaleziono. W 2016 roku do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie trafia odręcznie napisany list, wskazujący na to, co i kto zrobił tamtego dnia. List napisał ponoć Bułan. Widział go obrońca wnuczka, ale dokument z niewiadomych przyczyn nie trafił do akt. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy historia z tego donosu mogła wydarzyć się naprawdę poczęła się operacja Tarpan. W styczniu 2017 roku Bułan, który miał dokonać zabójstwa, umiera. Mówiono, że nadużywał alkoholu, miał schizofrenię, bywał agresywny. Dołączył też do wspólnoty jechowych. Swoją siostrę miał przekonywać, że jest Mesjaszem i widział UFO. Niektórzy nazywali go nawet prorokiem. Krótko po jego śmierci policja otrzymała wiadomość mailową, co zaskakujące podpisaną nazwiskiem Zbigniew B., czyli pseudonim Bułan. Jej treść znowu opisywała tę samą zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Podejrzewano, że autorem maila mógł być niejaki Roman, emerytowany funkcjonariusz policji ze wsi Kołki, który znał się z Bułanem. Razem pili alkohol. To podczas jednej z takich libacji Bułan prawdopodobnie opowiedział byłemu policjantowi o zbrodni. Co ciekawe i dziwne, mail również nie trafił ostatecznie do akt sprawy. Śledczy przyglądali się tymczasem wnuczkowi, który lubił wypić. Przychodził pijany nawet do pracy w tartaku. Był karany za kradzieże i prowadzenie zaprzęgu pod wpływem alkoholu. Policjanci znali go dobrze. Dopytywali o pobicie z 2003 roku, o którym nie wiedzieli wtedy jeszcze zbyt wiele. Wnuczek wszystkiemu zaprzeczał. W kwietniu 2017 roku założono mu podsłuch w mieszkaniu. W tym samym czasie zaczęto też podsłuchiwać niejakiego Mirosława S. ze Szczecina. Szwagra studenta, bo według donosu on również miał brać udział w tej zbrodni. Pod koniec kwietnia policjanci postanowili nieco sprowokować wnuczka. Pod sklepem w kołka Kolejny raz wypytywali go o, o pobicie z 2003 roku. Był przy tym obecny jego współlokator Stanisław. Prowokacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Już kolejnego dnia między wnuczkiem, a jego współlokatorem i sąsiadem doszło do rozmowy na temat zbrodni sprzed lat. Najpierw wnuczek potwierdził, że nie widział 15 lat wcześniej żadnego zabójstwa, ale w końcu przy alkoholu zmienił zdanie. Zaczął opowiadać coraz więcej. Z jego relacji wynikało to, co stało się potem podstawą aktu oskarżenia. W barze Robert M, pseudonim student, miał uderzyć innego mężczyznę. Poszło o pieniądze. Wrzucił go potem do tarpana i wszyscy pojechali nad jezioro. Ale na polecenie studenta Bułan zabił mężczyznę i odciął mu głowę. Wnuczek był przerażony, a Bułan rozpalił ognisko, upiekli kawałki ciała i je zjedli. Wnuczek miał część mięsa zabrać do domu w czapce ofiary i twierdzić, że to królik. Podobno to mięso planował spalić, ale ostatecznie zjadł je jego współlokator Stanisław. Wnuczek miewał jednak kłopoty z pamięcią. Mówił, że w zbrodni brał udział niejaki Mirek, który raz miał pochodzić z Katowic, innym razem z Jeleniej Góry, a jeszcze kolejnym z Zielonej Góry. Wspomniany Mirek to szwagier studenta. Funkcjonariusze dotarli do jego żony Marleny, czyli siostry studenta. Potem trafili do domu studenta i poprosili jego żonę, by przekazała mu, że ma przyjść na komendę. To był kolejny dobry ruch śledczych, bo Robert M. student zadzwonił do Mirka i przekazał, że ktoś anonimowy podszywający się pod Bułana wysłał donos Jakoby 15 lat wcześniej w Zielonej Górze mieli kogoś pobić lub sami zostać pobici. No, trochę się sytuacje pomieszały. Widać niejasnych i złych czynów było w ich historii więcej. Pewnej zimy student, jego szwagier i Janusz S. pojechali do Sylwestra B, do Zielonej Góry. Padli w poślizg swoim samochodem i wjechali w słup, po czym odjechali z miejsca zdarzenia. Policja ustaliła, że do takiego wypadku faktycznie doszło. Co więcej, po latach uszkodzony słup wciąż stał na swoim miejscu. W sprawie pojawił się nowy podejrzany Sylwester B z Zielonej Góry. 15 października 2017 roku około godziny 10 rano student został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów w swoim ogrodzie. Pod pobliskim sklepem w miejscowości Kołki ujęto Janusza S. W sąsiedniej wsi wnuczka, a w bloku w Zielonej Górze Sylwestra. W toku śledztwa zabezpieczono między innymi czapki i berety, bo w takim nakryciu wnuczek ponoć miał przynieść do domu ludzkie mięso. Wnuczek i Janusz S. w chwili policyjnej akcji byli pijani. Obaj mieli przeszło dwa promile alkoholu we krwi. Sąd w czasie postępowania mówił potem, że wnuczek aż sześciokrotnie. Szczegółowo opisywał zbrodnie prokuratorowi, więc nie mógł jej zmyślić. Sylwester nie przyznał się do winy, podobnie jak student. Wnuczek powiedział, że był na miejscu zdarzenia. Znów opisał, jak nad jeziorem student pobił nieznanego mężczyznę, a potem Bułan zaatakował go dużym nożem, którego nigdy nie odnaleziono. W tym czasie Sylwester i Janusz mieli tylko przyglądać sytuacji, stojąc przy samochodzie. Bułan odciął kawałek ciała ofiary. Student nabił je na patyki i upiekł, a potem kazał wszystkim zjeść. Na koniec we dwóch pontonem wypłynęli na środek jeziora i wyrzucili resztę ciała. Wnuczek twierdził, że zapewne rozpozna zamordowanego, a potem już tradycyjnie zmienił zdanie. Poczęstunek dla współlokatora miał być jego zdanie tylko żartem. Tak naprawdę miało to być zwykłe mięso, które mieli w domu. Co ciekawe, w międzyczasie na komendę zgłosił się student. Przyniósł czapkę, którą rozpoznał jako tę, w której wnuczek przyniósł mięso. Janusz, który miał tylko przyglądać się zbrodni, zeznał, że faktycznie latem 2002 roku ze szwagrem Sylwestrem B poszli do sklepu w Kołkach, gdzie spotkali z big. Gniewa B. Razem pojechali do baru na rybę, a tam byli już wnuczek i student. Wszyscy samochodem pojechali do lasu nad jezioro, zabierając na pace nieznanego mężczyznę, który tu cytat krzyczał. W maju 2018 roku Janusz wycofał się z tych zeznań. W październiku 2020 roku, czyli cztery lata po rzekomym liście na komendę, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o zabójstwo. I kanibalizm. Dla Roberta M. pseudonim student zażądała dożywotniego pozbawienia wolności. Dla Sylwestra B. i Janusza S. 25 lat więzienia, a dla Rafała O. pseudonim wnuczek 14 lat pozbawienia wolności. W lutym 2021 roku rozpoczął się proces. Rafał O. wnuczek i Janusz S. zasiadali na ławie oskarżonych, ale jednocześnie byli dwoma głównymi świadkami oskarżenia. Poza nimi śledczy właściwie nie mieli nic konkretnego. Ciała tożsamości ofiary narzędzia zbrodni. Rafał O. i Janusz S. nadużywali alkoholu, a wnuczek dodatkowo był lekko upośledzony umysłowo. Przed sądem nie potwierdzili swoich wcześniejszych wyjaśnień. Odmówili też składania wyjaśnień bezpośrednio przed sądem. W czerwcu 2021 roku student mimo ciążących na nim zarzutów podejrzeń o kierowanie zbrodnią został wypuszczony z aresztu. Sąd zamienił na poręczenie majątkowe i zabezpieczył dom i działkę matki Roberta. W październiku 2021 roku sąd okręgowy w Szczecinie za zabójstwo skazał Roberta M. na 25 lat pozbawienia wolności. Ten konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Twierdził, że padł ofiarą pomyłki. wyroku skazującego nie usłyszeli Rafał O. Sylwester B. oraz Janusz S. Zdaniem sądu byli tylko świadkami zabójstwa. A jeśli brali w nim udział akcie kanibalizmu, który kwalifikuje się według polskich przepisów jako zbezczeszczenie zwłok, to przestępstwo uległo już przedawnieniu. Na apelację zdecydowała się zarówno prokuratura, jak i obrona Roberta M., która wniosła o uniewinnienie. 13 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji. W mniemaniu sądu proces był sprawiedliwy. Do sądu najwyższego trafiła więc kasacja od prawomocnego wyroku. Znów złożyły ją obie strony. Prokuratura i obrońca Roberta M. Ten ostatni przekonywał, że sprawa powinna zostać przekazana do ponownego rozpoznania. Lepiej by jego klient został uniewinniony, bo o ile zdarza się brak ciała, to przy braku tożsamości i konkretnej osoby w ogóle nie może być mowy o zabójstwie. Co więcej, w obu instancjach w składach orzekających zasiadali tak zwani neosędziowie, co mogłoby stanowić podstawę do uchylenia wyroków. Sąd Najwyższy oddalił kasację. Tym samym Robert M. już ostatecznie ma spędzić za kratami 25 lat, a trzej współoskarżeni nie trafili do więzienia miesiąc później Rafał O. pseudonim Wnucze i Janusz S. otrzymali po 120 tysięcy złotych odszkodowania w związku z niesłusznym aresztowaniem w tej sprawie jest wiele sprzeczności ustalenia śledczych wykazały na przykład, że ponton, którym poruszali się po jeziorze został wyprodukowany blisko dekady po zabójstwie a jego samochód Tarpan w 1999 roku już nie Jeździł. Stał na podwórku jego znajomego. Zniknął w roku 2000. Mieli go zabrać miejscowi złomiarze. W końcu zaś Stanisław R., współlokator wnuczka, nie mógł próbować przyniesionego przez niego ludzkiego mięsa, bo zamieszkali razem dopiero w okolicach 2010 roku. To był portret sprawcy. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Przygotowanie. Paulina Kurek. Do usłyszenia za tydzień. Children behave. That's what they say when we begin. And watch how you play. They don't understand. And so. Is the only sound Sprawcy. Usłysz kryminalne historie Historia. w niedzielę o 12.30 Tylko w Radio Afera. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna Autopromocja Witam wszystkie panie, witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz roka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny dziewiątej.